Witajcie moi drodzy. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą audycję. Myślę, że z przyjemnością posłuchacie dziś o życiu Fryderyka Chopina. Jest ku temu wielka okazja, ponieważ w Warszawie zakończył się właśnie międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Ten konkurs jest jednym z najstarszych konkursów muzycznych na świecie i odbywa się tylko raz na pięć lat w Warszawie. Zwycięzcy konkursu stają się gwiazdami sal muzycznych, sal koncertowych. Konkurs wygrywali m.in. Maurizio Polini, Marta Argerich i Christian Zinnerman. Tym razem zwyciężył młody pianista z Korei Południowej, Seong Jin Ho. W konkursie brało udział ponad siedemdziesięciu pianistów. W finale znalazł się jeden Polak, ale nie zajął on miejsca w pierwszej trójce. Jak już mówiłem, najlepszy był pianista z Korei, drugi był kanadyjczyk, a trzecia amerykanka. Zatem wszyscy pianiści spoza Europy. Konkurs był bardzo chętnie oglądany. Można było oglądać transmisję na żywo w telewizji i w internecie. To było wielkie święto muzyki Chopina. Dziś z przyjemnością opowiem wam o życiu Fryderyka Chopina. Trochę o czasach, w których on żył i tworzył, bez tego trudno jest zrozumieć jego muzykę. Zapraszam serdecznie. Posłuchajcie. Chopin był jednym z największych kompozytorów, jacy kiedykolwiek tworzyli muzykę. Bach, Haydn, Mozart... Beethoven Schubert i Chopin Fortepian był jego sposobem na wyrażanie siebie Gdy ludzie myślą o Chopinie to wyobrażają go sobie jako słabego, chorowitego i zarazem dzikiego, romantycznego w głębi, a czasami sentymentalnego. Chopin zrewolucjonizował koncepcję gry na fortepianie. Po erze Chopina nie można już pisać muzyki na fortepian, tak jak dawniej. Chopin urodził się w Polsce w 1810 roku w okolicach Warszawy. To miejsce nazywa się Żelazowa Wola. Dorastał w Warszawie, która w tym czasie była pod władzą Rosji. Jego ojciec był nauczycielem. Cała rodzina mieszkała w apartamencie w centrum Warszawy. Dokładnie naprzeciwko Uniwersytetu Warszawskiego. Rodzice Chopina byli muzykami. Ojciec grał na flecie i na skrzypcach, a mama grała na fortepianie i śpiewała. Mały Fryderyk często słyszał jej śpiew i śpiewał razem z nią. Rodzice szybko zauważyli niezwykły talent małego Fryderyka. To bardzo ciekawe, ale mały Chopin nie miał prawdziwych lekcji gry na fortepianie, gdy był dzieckiem. Wielki wpływ muzyczny na małego chłopca miał czeski kompozytor Wojciech Żywny, który wpoił mu miłość do Bacha i Mozarta. Później Chopin Uczył się w konserwatorium muzycznym W Warszawie Jego nauczycielem był Józef Elsner Znany polski kompozytor oper Chopin miał świetną szkołę muzyki Ale nigdy tak naprawdę Nie uczył się gry na fortepianie Jak to możliwe, że został jednym Z największych kompozytorów Wszechczasów Jak już mówiłem Chopin Zrewolucjonizował Technikę gry na fortepianie Wynalazł Nowy sposób Używania palców Wcześniej nie grano kciukiem na czarnych klawiszach To było zabronione Nie pozwalały na to Dawne zasady gry Chopin nie przejmował się tym zakazem W muzyce Chopina jest wiele poezji Gdy Chopina pytano O to jaki jest smak jego muzyki On odpowiadał, że to smak żalu Żal to smutek, nostalgia, przykrość, melancholia. W swych uczuciach, w swym sercu Chopin był Polakiem. Swoje dzieciństwo spędził na polskiej wsi. Stąd pochodzą jego najszczęśliwsze wspomnienia. Muzyka mazowsza Mazowieckie mazurki Zostały z nim Do końca jego życia W jego mazurkach Najbardziej słychać Tę polską duszę Mazurki pozostały jego Ulubionym rodzajem muzyki Chopin utrzymywał kontakt z Polską Właśnie przez Polonezy i Mazurki. W wieku 20 lat Chopin był już uznawany w polskim środowisku muzycznym. W Polsce napisał swoje dwa koncerty fortepianowe. Dzięki tym koncertom został uznanym kompozytorem i pianistą swoich czasów. Grał dla cara Rosji, ale było oczywistym, że Polska w tym czasie była zbyt mała dla jego talentu. Potrzebował czegoś więcej Chciał zrobić europejską karierę Miał 20 lat, gdy razem ze swoim przyjacielem Tytusem Wyjechał z Warszawy do Wiednia Później się okazało, że już nigdy nie wrócił do Polski Do końca życia było to dla niego wielką tragedią do końca nie mógł się pogodzić, że już nigdy nie był w Polsce. W Paryżu wybrał status emigranta politycznego, a to oznaczało, że nie wróci już do kraju. Kilka lat po wojnach napoleońskich Europa była niespokojna. W drodze do Paryża do Chopena doszły tragiczne wiadomości. Powstanie listopadowe przeciwko okupacji rosyjskiej upadło i Rosjanie zajęli Warszawę. Właśnie wtedy Chopin napisał etiudę rewolucyjną. To dzieło zawiera najbardziej tragiczne i dramatyczne momenty w muzyce Chopina. Chopin napisał w swoim pamiętniku To wszystko wywołało we mnie wiele bólu Kto mógł to przewidzieć? W 1831 roku, pod koniec lata, Chopin przyjechał do Paryża Francja była już po rewolucji. Burżuazja francuska interesowała się literaturą, sztuką i muzyką. Bardzo modne było posiadanie w domu fortepianu. Wkrótce Fryderyk Chopin zaczął dawać lekcje gry na fortepianie. Szybko znalazł sobie grono przyjaciół, i każdego wieczoru grał na fortepianie. Często do późna w nocy. Jego gra musiała być tak magiczna, tak delikatna, że ludzie zapominali o swoich codziennych problemach. Jego publiczność stawała się coraz większa. Artur Rubinstein, wielki, Interpreter Chopina powiedział, że Muzyka Chopina jest Najlepszym wabikiem na kobiety Kobiety kochały Chopina Adorowały go były zakochane w jego delikatności Chopin był bardzo atrakcyjny fizycznie Chociaż nigdy tak o sobie nie myślał W jego wczesnych latach miał tylko dwie miłości Jeszcze w Polsce była to Konstancja Gładkowska Śpiewaczka operowa Nigdy nawet nie wyznał jej swojej miłości ale jego koncert fortepianowy jest dowodem jego miłości do Konstancji. Później w Paryżu Chopin zakochał się w 16-letniej Marii Wodzińskiej. Planowali nawet pobrać się z nią. To był jedyny czas, gdy Chopin myślał o małżeństwie. Niestety rodzina Marii nie pozwoliła na jej małżeństwo z Chopinem, ponieważ... Uważali, że jest słabego zdrowia i nie jest ustabilizowany materialnie Polecili mu, aby zaczął dbać o zdrowie Ale Chopin kontynuował swoje życie towarzyskie i swoje nocne koncerty Na zakończenie znajomości napisał walca Adie I zadedykował go Marii Wodzińskiej Chopin nie był człowiekiem nowoczesnym. Kochał raczej klasykę. Jego ideały muzyczne to Bach i Mozart. W 1832 roku Chopin dał swój pierwszy publiczny koncert w Paryżu. W salle Player gra swój koncert fortepianowy. Na widowni było ponad 300 osób między innymi wielcy muzycy i artyści jak Liszt i Berlioz. Chopin ma dopiero 22 lata i jest pełen entuzjazmu. Konserwatorium paryskie było w tym czasie największą instytucją muzyczną na świecie. Ambicją wszystkich liczących się muzyków było wystąpić tu na koncercie. Chopin zagrał tu, a koncert w konserwatorium paryskim stał się legendą. Dłonie Chopina były darem od Boga. Odlew jego dłoni możemy zobaczyć w Muzeum Chopina w Warszawie. Chopin miał bardzo długie, środkowe palce. Miał również bardzo duży zasięg palców. Chopin był pierwszym, który powiedział, że dłonie mają swoją naturalną pozycję na klawiaturze. A każdy palec ma swój charakter. To było coś naprawdę nowego. Wcześniej uważano, że każdy palec jest taki sam, każdy uderza tak samo w klawisze. Kompozytorzy jego czasów byli bardzo zainteresowani jego muzyką. Berlioz Schumann, Mendelssohn bardzo interesowali się muzyką Chopina Ale co ciekawe, Chopin nie był zbyt zainteresowany ich muzyką Schumann napisał swoją recenzję na temat Chopina Czapki z głów przed geniuszem Chopin prawie tego nie zauważył Uważał to za śmieszne Później Szuman zadedykował Chopinowi jeden ze swoich utworów. Chopin położył partyturę na fortepianie i otworzył ją dopiero po kilku latach. Fryderyk Chopin prowadził podwójne życie. Z jednej strony był uwielbiany przez ludzi, arystokratów. Z drugiej strony Chopin czuł się... O wiele lepiej w samotności, siedząc przed fortepianem. Napisał kiedyś, że najszczęśliwsze dni przeżył, gdy nikt nie dzwonił do jego drzwi i przez cały dzień nikt mu nie przeszkadzał. Chopin nosił białe rękawiczki. Był to symbol elegancji, dobrego gustu. Ale również miały one inne zadanie. Miały powstrzymywać choroby, miały powstrzymywać zarazki. Chopin nie chciał mieć kontaktu fizycznego z ludźmi, nie chciał dotykać ludzi. Na jesieni w 1836 roku Chopin po raz pierwszy spotkał Georges Sand, najbardziej znaną kobietę w Paryżu. Była niezwykle utalentowaną pisarką. Chopin spotkał ją w apartamencie kochanki swojego przyjaciela, wielkiego muzyka, Ferenca Lista. Georges Sand Paliła papierosy i nosiła męskie ubrania. Chopin nie był nią zachwycony, a nawet możemy powiedzieć, że wywarła na nim bardzo złe wrażenie. George Sand miała do tej pory bardzo wielu kochanków i młody Chopin był dla niej kimś bardzo interesującym. Georges Sand powiedziała kiedyś, jedyną kobietą jaką kochał Chopin była jego matka. Powoli jednak Chopin i Georges Sand zaczęli zbliżać się do siebie. Spędzili ze sobą 11 lat. Zimą 1838 roku razem wyjechali na Majorkę. Zdrowie Chopina było w bardzo złym stanie i lekarz zalecił mu odpoczynek i ciepły klimat. Właśnie tam, na Majorce, Chopin napisał większość swoich niezapomnianych preludiów. Preludia są wielkim osiągnięciem Chopina. Są ukłonem w stronę Bacha, ulubionego kompozytora. Tak jak Bach stworzył 24 preludia. Nastrój tych utworów jest bardzo zmienny. Pobyt na Majorce niestety nie do końca był udany. Od stuleci nie było tam tak złej pogody. Wciąż padał deszcz. Preludium deszczowe, jak je teraz nazywamy, jest jednym z najsłynniejszych. Chopin nie nazwał tak tego preludium, ale teraz tradycja każe je tak nazywać, ponieważ... Słyszymy tam upadające krople deszczu. Jego stan zdrowia był coraz gorszy. Chopin chorował na płuca. W 1846 roku razem z Georges Sand przeprowadzają się do Noan we Francji. Mieszkają w domu letnim Georges Saint, razem z jej dwojgiem dzieci, które miała z poprzednim mężem. W czwórkę spędzają tam lato. Chopin wraca do zdrowia. To był najbardziej spokojny, harmonijny czas dla Chopina. Mógł wstawać rano, pić ciepłą czekoladę. I komponować zimą mało komponował większość jego utworów powstała latem Georges Sand była dla Chopina jak druga matka lubiła się nim opiekować Nazywało go Małym Aniołem, jednak wkrótce musiało dojść do kryzysu. Córka, Georges Sand, wychodziła za mąż, czemu przeciwna była matka. Chopin stanął po stronie córki, co doprowadziło do wielkiej awantury i w końcu do zerwania kontaktów między Fryderykiem Chopinem i Georges Sand. Później spotkali się już tylko raz Po tym długim okresie życia razem z Georges Sand Chopin staje się coraz bardziej zamknięty Dopada go depresja Jego zdrowie jest coraz słabsze Teraz Chopin pisze bardzo mało. Mieszka w Paryżu i nie jest w stanie komponować. Jedynie kilka utworów powstaje w tym czasie. Powoli Chopin ma coraz mniej uczniów w Paryżu. Postanawia więc przyjąć zaproszenie z Anglii, które dostał od swej uczennicy. Jane Starling, szkockiej Arystokratki. To nie było szczęśliwe doświadczenie. Klimat był mokry i zimny, a to nie pomagało zdrowiu Chopina. Chopin spędził letnie miesiące w Szkocji. Dawał koncerty i bywał w domach arystokratów. Pewnego razu Chopin podczas dużego koncertu grał dla królowej Wiktorii. W pamiętniku królowej można przeczytać o tym koncercie. Dobrzy śpiewacy i jakiś pianista to bardzo przykre, że rodzina królewska nie poznała się na Geniuszu. 16 listopada 1848 roku w Londynie Chopin gra na balu dla polskich uchodźców. To był jego ostatni Koncert. Chopin nie chciał zostać w Anglii Był tam bardzo nieszczęśliwy Wrócił do Paryża Tu byli jego polscy i francuscy przyjaciele Próbował dawać lekcje, ale był zbyt słaby W październiku 1849 roku był już bardzo chory na gruźlicę. Miał halucynacje. Pluł krwią, kaszlał bez przerwy. Jego ostatni utwór to Mazurek. Zmarł 17 października. Miał 39 lat został pochowany na cmentarzu Père Lachaise. Cały Paryż przyszedł na pogrzeb. Na jego prośbę siostra przywiozła jego serce do Polski. Serce Chopina znajduje się teraz w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dziś. Jak zwykle zapraszam na następne audycje i zachęcam do słuchania muzyki Fryderyka Chopina. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pa, pa!